Dzień dobry, witam wszystkich widzów. W dzisiejszym programie chciałabym Państwu przedstawić postać Pana Davida Aika. Na pewno części widzów jest to postać bardzo dobrze znana, także tutaj chciałabym po prostu odświeżyć Państwa wiadomości, a ci, którzy nie słyszeli, to chciałabym serdecznie zaprosić do zapoznania się z postacią znanego pisarza, obecnie bardzo modnego, postać bardzo charyzmatyczna. Niewątpliwie jest to rzeczywiście osobowość, która przykuwa uwagę. W ostatnim czasie pan Ajk wyprodukował olbrzymią ilość Materiałów na swój temat między innymi pojawił się w telewizji BBC. Także tytułem generalnego wstępu David Ike, proszę Państwa, jest pisarzem. Uchodzi za postać nieco kontrowersyjną, czy nawet przez niektórych uważany za niemal szaleńca. W każdym razie w ostatnich latach robi furorę, organizuje różne spotkania, spotkania, wykłady, referaty między innymi na tematy psychologii i religii i zarzeka się, że w swoich książkach już od bardzo długiego czasu przewidywał różne wydarzenia polityczne, Część osób wkłada go do takiej ogólnej szufladki osób, które lubią teorie spiskowe, ponieważ pan Ajk faktycznie doszukuje się za większością wydarzeń historycznych, szczególnie tych bieżących, jakiejś tajemniczej, niewidzialnej ręki. Natomiast ja bym tutaj chciała państwu przedstawić taki obraz wypośrodkowany. Na pewno osoby pokroju pana Ajka w Polsce miałyby trudniejszą drogę do przejścia niż w Wielkiej Brytanii, gdzie właśnie pan Ike wystąpił w BBC, sam zresztą był trochę jakby tym, no może nawet zaskoczony, chwalił się w internecie, że zaproszo zaproszono właśnie do BBC. Chcę zwrócić na to uwagę, ponieważ to odzwierciedla, jak Wielka Brytania jednak różni się od Polski, tutaj od Europy Środkowo-Wschodniej, to jednak są kraje o długiej demokracji i tam jest większa po prostu otwartość na różne sprawy. Faktem jest, że pan Ajk jest pisarzem, więc niby wiele rzeczy mu uchodzi, ale no jednak jest to, jest to pewna charakterystyka naszych czasów, że właśnie taka kontrowersyjna postać była gościem telewizji BBC w internecie. Możecie sobie państwo znaleźć wywiad w tej tej telewizji z nim na tematy polityczne, między innymi na temat zamachów na World Trade Center, gdzie właśnie trochę dziennikarze go prowokują do odpowiedzi na pytania, jak tam on to wszystko widzi od strony tej tej tajemnicy, którą cały czas pan Eich stara się wyjaśnić obecne wydarzenia historyczne. Więc przejdźmy do meritum. David Eich ma takie dwa jakby główne spojrzenia na tematykę bieżącej sytuacji politycznej na świecie. On tutaj bardzo akcentuje, że media mainstreamowe i, i bardzo dużo środowisk politycznych demonizuje Rosję, czyli jakby Rosja jest takim punkcikiem honoru, wręcz u niego w jego analizach ponieważ on uważa, że Rosja w rzeczywistości nie jest przyczyną, nie jest siłą sprawczą całego zła na świecie, tylko po prostu jest demonizowana między innymi przez Wielką Brytanię i przez Stany Zjednoczone i że ma to swój ukryty cel gdzie David Icke uważa, że po prostu mocarstwa zachodnie mają interes w tym, żeby Rosję przedstawiać w najgorszych możliwych barwach, ponieważ umożliwia to dążenie do konfliktu międzynarodowego. On to stawia praktycznie nawet na, na takim, powiedzmy, oszu noża, ponieważ hmm, twierdzi, że zachodnim mocarstwom, w tym stanom, zależy przede wszystkim na dążeniu do sensu stricte trzeciej wojny światowej. Tutaj trochę taką katastroficzną wizję roztacza, ale jemu chodzi bardziej nie tyle o tę wojnę, co, co o przedstawienie społeczności, że jest pewien taki mechanizm według niego, w myśl, którego mocarstwom zawsze wygodnie jest przedstawiać sytuację w takich barwach, że gdzieś jest jakiś ogromny wróg i w związku z tym trzeba dążyć właśnie do konfliktu, do ciągle jakiejś eskalacji tego konfliktu, no bo zawsze w historii wojny umożliwiały potem układanie się stron, umożliwiały tworzenie nowego porządku, no i według Aika Taki właśnie jest cel, żeby doprowadzić do chaosu, doprowadzić do permanentnego konfliktu, a nawet do wybuchu wojny, wojny po to, żeby dzięki temu chaosowi umożliwić sobie pretekst do tworzenia nowego porządku, do przejęcia kontroli nad całym światem przez mocarstwa zachodnie, które tutaj według niego się kreują na mocarstwa nieomylne. I, no On tą Rosję, widzę, że tam po prostu kocha jako, jako taki właśnie element tej interpretacji. W jednym z filmów pokazuje tą znaną wszystkim lalkę rosyjską, gdzie się wkłada jedną lalkę w drugą lalkę no i on tam wyciąga te lalki jedną z, drugą, z drugiej i na końcu, jak jest już ta malutka lalka, to według Ajka Właśnie na tym, poziomie, na tym poziomie się powinno analizować te wszystkie tajemnice obecnych sporów politycznych, kto tak w rzeczywistości pociąga za sznurki, kto w rzeczywistości jest tą ręką sprawczą. No i on uważa, że trzeba by dotrzeć do tej najmniejszej lalki, która właśnie steruje takim teatrem międzynarodowym. No, tutaj on bardzo szczegółowo analizuje tą sytuację, o której ja mówiłam. Między innymi dziwi się pan Ike, dlaczego akurat, jak nie wstyd, dlaczego i jak nie wstyd jest Stanom Zjednoczonym i Wielkiej Brytanii atakować Rosję, podczas gdy same te mocarstwa bez przerwy są wciągnięte i zaangażowane w różne konflikty zbrojne na świecie. Znamy sytuację w Iraku, w Libii, w Afganistanie, w Syrii. Także według AJK jest to wręcz po prostu wstyd i hańba, że kraje, które tam ciągle wojują, mają w ogóle śmiałość oskarżać Rosję w taki no, stereotypowy sposób, gdzie się ciągle pisze, że, że Rosja jak zwykle nie przestrzegała zasad, które obowiązują inne państwa względem na przykład swoich sąsiednich państw. Według AJK wszyscy politycy właściwie są takimi marionetkami. Tutaj na przykład na Ukrainie on wytknął Ukrainie, że ściągnęła, jakby że zachód pomógł Ukrainie ściągnąć ze stołka, przepraszam za wyrażenie, legalnie wybranego polityka, a w zamian za to ustanowił na stanowisku marionetkę pana Poroszenkę. No i tutaj właśnie to znowu, to znowu jest ten kontekst tej Rosji, prawda? Drugi punkt, oprócz Rosji, to jest dla Aika sytuacja, między innymi w Syrii i to państwo islamskie i całe to ISIS. On uważa, że to nie jest przypadek, że nagle wykreowała się jakaś taka siła wzięta znikąd, że to ISIS nagle wyrosło z podziemi jako po prostu no, nieprawdopodobnie uzbrojone siły. Z, zupełnie nie wiadomo skąd miałyby takie środki finansowe. I on też tutaj trochę tak. Ogólnie, ale, ale, ale z drugiej strony szczegółowo tłumaczy, że wszystko, cała ta sytuacja ma nam celu wciągać szaleńców w takie błędne koło yy, samozniszczenia i, i właśnie... Między innymi, im więcej jest tych państw, a jeszcze do tego Izrael, a jeszcze do tego Chiny, a jeszcze do tego Rosja, umożliwia ciągle to ścieranie się i chaos, a żeby dzięki temu mocarstwa zachodnie mogły zaproponować swój porządek na mocy takiej logiki, że zawsze lepszy jest pokój niż wojna, a wobec tego będzie trzeba zaakceptować ten pokój, który dyktują te kraje zachodu. Tutaj w jego ocenie między innymi błędem ze strony tych mocarstw zachodnich jest skutek długofalowy, taki jak na przykład rozrzedzanie wpływów w Rosji na Bliskim Wschodzie, no, należałoby z tego rozumieć to przypuszczalnie, że Rosja jednak miała długie lata ogromne wpływy na wschodzie w krajach takich jak na przykład Iran czy nawet ta Syria. I w momencie, kiedy tam te pływy są rozrzedzane, jak się wyraża aik przez Zachód, to oczywiście Rosja nie może tam się angażować, a to w jego ocenie powoduje ciągłe właśnie przewracanie się tej sytuacji nie w tą stronę, co potrzeba, czyli, czyli właśnie tego chaosu. No, zarzuca Ajk mocarstwom zachodnim i ich przywódcom, że oni nie mają w ogóle empatii, że są to ludzie, których walutą jest zniszczenie. To takie ładne stwierdzenie pisarza, że walutą polityków jest zniszczenie. No i kończąc ten, ten wątek polityczny, Aik uważa, że celem właśnie obecnych mocarstw zachodnich jest trzymanie obywateli w ciągłym strachu, w ciągłym steroryzowaniu, i że jak my będziemy się po prostu ciągle bali od rana do wieczora o nasze przetrwanie takie po prostu podstawy przetrwania no to właśnie łatwiej jest nami manipulować. I. I on uważa, że te manipulacje doszły aż po Afrykę. Wie, wiecie państwo co? Ja ostatnio byłam w Empiku i znalazłam takie czasopismo New African, Nowy Afrykańczyk. I tam proszę państwa na okładce jest artykuł Wstyd nowego niewolnictwa w Afryce, gdzie jest opisany cały jakby nawrót w ogóle zjawiska niewolnictwa. Nie słyszeliśmy, państwo przyznacie mi chyba rację, nie słyszymy na co dzień o niewolnikach w Afryce, a w tej chwili w czasopismach na okładkach jest właśnie, że wstyd nowego, płynący z nowego niewolnictwa i handlu niewolnikami, z handlu niewolnikami w Afryce. Także w jakimś sensie można powiedzieć, że ten Ajk ma rację, że ta paranoja doszła już po Afrykę. No w jego ocenie właśnie za tym wszystkim stoi jakaś ręka, która tym świadomie steruje, i my jesteśmy ofiarami tych, tych marionetek w jego ocenie, które to wszystko wyreżyserowały. Natomiast. Hmm, no Aik jakby nie zostawia człowieka w tej rozpaczy i tylko z tą czarną perspektywą. On oprócz polityki zajmuje się bardzo aktywnie psychologią i tutaj jest takim właśnie bardzo specyficznym fenomenem społecznym, ponieważ on ma bardzo taką właśnie taką bardzo charyzmatyczną osobowość, więc jak on wychodzi na te swoje wykłady i referaty, no przede wszystkim już jest kimś, bo on jest pisarzem, czyli to, to nie jest jakiś facet kolejny, jeden z wielu, który prowadzi referaty, dlatego prawdopodobnie ludzie go słuchają i to tłumnie. No i on jako pisarz wychodzi ze swoimi propozycjami dotyczącymi psychologii, psychologii społecznej. No tutaj tak zastanawialiśmy się w redakcji, rzeczywiście a jak właściwie tak trochę jest widziany i może tak przedstawia siebie, jakby wprowadzał coś całkiem nowego w rzeczywistości, jak bardzo dobrze się temu przyjrzeć. On łączy po prostu różne wątki, różne poglądy, jak to się dobrze doszuka. On nawet w pewien sposób można powiedzieć, że stosuje na przykład teorię Ruperta Sheldrake'a, znanego państwu zapewne, naukowca brytyjskiego, który głosi teorię o polach morfogenetycznych. Tutaj Ike wprawdzie nie posługuje się taką nomenklaturą, ale on mówi bardzo obficie na temat energii, na temat energii tłumu, na temat tego, jak ta energia wpływa na nas wszystkich, na jak my możemy generować tę energię. Także ja tutaj widzę pewne, pewne podobieństwa właśnie do, do Sheldrake'a. Jest Wiele bardzo ciekawych filmów w internecie właśnie z udziałem Dawida Aika, gdzie, gdzie on bardzo tak naprawdę przekonująco mówi o, o podstawowych mechanizmach psychologii, takich jak na przykład to, że my kreujemy rzeczywistość za pomocą naszych myśli, naszego stosunku do rzeczywistości. Że takim paradoksem, który można często obserwować, jest, że ludzie, którzy się czegoś boją paradoksalnie przyciągają potem to, czego się boją, czyli przyciągają jakby strach. I tutaj Ike dużo mówi o takim w ogóle prawie przyciągania i bardzo zachęca wszystkich, żeby wszyscy myśleli pozytywnie i jedyną według niego w ogóle taką doktryną, którą powinno się wyznawać, i bronią przeciwko zarówno temu chaosowi politycznemu, jak i temu, co my mamy w głowach od zarania dziejów po naszych przodkach, co jest niektóre rzeczy są niedobre, to on uważa, że myśmy się powinni po prostu starać się generować pozytywne energie, y właśnie nie myśleć o strachu, zamiast tego emanować taką no właśnie empatią do wszystkich, czy, czy, czy dobrem, dobrymi pozytywnymi uczuciami, żeby wygenerować wokół siebie po prostu takie pozytywne energie, które będą już same za nas działały. Chciałabym Państwu jeszcze powiedzieć, że on na przykład ma dosyć ciekawą teorię na temat symboli. Uważa, że życiem rządzą nie słowa, tylko symbole. Część tych symboli u pana Ajka jest jakby przeklętych czy złych, natomiast no też właśnie takie ciekawe jego obserwacje można zauważyć, że symbol i to, co symbol symbolizuje, ma jakby te same wibracje, podobne energie, że to jest jakoś ze sobą połączone. On w ogóle tymi właśnie energiami bardzo, bardzo się zajmuje. Na przykład opisuje taki fenomen sportowców, którzy walczą o, o jakieś medale. No wyobraźmy sobie na przykład skoczka narciarskiego i gdzie sportowcy są połączeni według Ajka taką energią z tłumem, że po prostu sportowiec wygrywa dla tłumu, dla ludzi, energetyzuje się tą nieprawdopodobną, ogromną energią i właśnie to nie jest tylko jego energia, tylko energia tych ludzi. To może rzeczywiście wyjaśnia skoki Adama Małysza i, i podobne zjawiska. Yy, taką kontrowersyjną dla niektórych osób sprawą jest to, że Ike w wielu ilościach swoich publikacji odnosił się do tych tzw. tak zwanych reptilianów. Zresztą on tam się posługuje takim zwrotem, gadzi umysł i tak dalej na przykład twierdzi, że no twierdzi generalnie, że są jakieś złe siły na świecie, które on utożsamia z tymi właśnie gadami czy reptilianami, z takim właśnie gadzim umysłem. No na przykład można w internecie znaleźć film, gdzie on tam wymownie osądza pałac Buckingham czy królową o to, że oni jakby jako rodzina królewska stanowią tą, tą grupę właśnie jakby no tożsamą z tymi reptylianami. Natomiast ja zastanawiałam się, wiecie Państwo, nad tą sytuacją od strony takiej filozoficzno-filologicznej, filologiczno-kulturowej, gdyż wiele grup właśnie rozprawia na wielu forach dyskusyjnych na temat tych reptylianów. Proszę zwrócić uwagę na taką ciekawostkę. Nikt do tej pory nie zauważył zbieżności mm koncepcyjnej, kiedy na przykład w dawnym chrześcijaństwie do dzisiaj istniejącym istnieje pojęcie tak zwanego złego ducha. Proszę zobaczyć, że większość osób, które chodzi do Kościoła, czy chodzi na przykład na zgrupowania Ruchu Nowy w Duchu Świętym i inne podobne zgromadzenia, ludzie wierzą rzeczywiście, że istnieje tak zwany zły duch, ja już pomijam wiarę w szatana ale to jest wiara w, jakąś, w jakiś byt z zewnątrz, który jest zły, z reguły jest brzydki. No nawet w starych pismach różnych tam biblijnych, religijnych to jest zawsze coś brzydkiego i złego. Proszę zwrócić uwagę, że w miarę jak cywilizacja się zmienia i nam się opatrzyły niektóre pojęcia, no pojawiły się grupy osób, które jakby zamiast tego złego ducha wprowadziły pojęcie tych reptilian, w każdym razie jest to pewien zamiennik koncepcyjny, który wypełnia tą samą próżnię. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli my się wyzbędziemy tego konceptu złego ducha, to zostajemy z niczym, tak? Czyli te nasze przekonania, że coś jest jakiś byt, który nami powoduje w zły sposób, zostawiają nas bez wyjaśnienia. Czyli jak ktoś wprowadza pojęcie właśnie tego reptyliana, to jest jakby zapełnienie tej luki, która się wytworzyła, jeżeli ktoś wyrzuci koncepty chrześcijańskie, a te koncepty chrześcijańskie też można uznać za absurdalne, no bo przecież każdy może być mieć złego ducha czy, czy szatana. Także ja bym tu, ja bym tutaj poszła w takim kierunku właśnie takim właśnie kulturoznawczym, analizując te te kwestie, bo niektórzy ludzie z gruntu odrzucają koncepcje te właśnie oparte o ten gadzi umysł, a że to jest głupie. No ale przyjrzyjmy się, czy to nie jest jakieś takie właśnie przeprogramowanie, czy, czy te pewne szkoły nie próbują przeprogramować naszego dawnego chrześcijańskiego myślenia na nowe. Ponadto jeszcze można dostrzec inny wątek, bo tutaj David Icke wielokrotnie posługuje się takimi analizami umysłu ludzkiego, że w naszych w umysłach są pozostałości jakby tego gadziego umysłu, który jest takim dzikim umysłem i należy się go pozbyć. On na przykład mówi, że my często nadreagowujemy, odreagowujemy, posługujemy się taką nerwicową reakcją, właśnie taką gadzią. A on mówi, zastanów się, policz do dziesięciu, powiedz sobie okej, okay, nie podoba mi się ta sytuacja, ale nie będę odreagowywał. Policzę sobie właśnie do dziesięciu i dopiero wtedy zastanowię się jako człowiek, a nie jako ktoś z tym gadzim umysłem, co robić. No oczywiście historycznie Trzeba też powiedzieć, dawno temu na Ziemi żyły dinozaury, które powymierały i gdyby z kolei posługiwać się teorią Ruperta Sheldrake'a, naukowca, który twierdzi, że stare pola morficzne mają wpływ na nowe, że stara pamięć nie znika, no oczywiście te dinozaury i te jakieś gady też miały swoją pamięć, też miały swoją energię, czyli w myśl teorii naukowca, biologa Sheldrake'a, ta ich pamięć nie znikła, ona gdzieś w kosmosie jest i może faktycznie gdzieś tam emanować w myśl tych teorii. Także jak to się wszystko poskłada, to z tego wychodzi no po prostu na pewno zagadka, ale może niekoniecznie, niekoniecznie należy ją upraszczać. Upraszczać można jedynie, może się komuś nie podobać powiedzmy nomenklatura wprowadzona przez te nowe szkoły. Ja tutaj jeszcze Państwu na koniec powiem opinię pana Davida Aika o szkołach. On uważa, że szkoły to są nowoczesne więzienia dla dzieci, że umysły tam są po prostu sterowane, że dzieci są porywane wręcz do, do tych szkół, a ich umysły jakby wypożyczane przez Państwo po to tylko, żeby Państwo potem mogło się posługiwać tymi dziećmi. On tutaj to w ogóle wieści taką katastrofę, że Skończy się to tym, że będziemy, dzieci będą chodziły coraz dłużej do szkoły, a coraz mniej się będą dowiadywały, ponieważ szkoła pełni coraz bardziej właśnie funkcję sensu, stricte więzienia. I taka wizja tutaj dla niego jest jak z Aldusa Huxleya, z tego Brave New World znanej jego książki, gdzie, gdzie według Aika, to właśnie idzie w tym kierunku, że nawet zaniknie w ogóle rodzicielstwo i wszystko to się przemieni w jakąś po prostu patologię. No, Trzeba powiedzieć, że, że Ike jest właściwie takim arystokratą trochę brytyjskim, więc on część swoich koncepcji opiera na pewno o jakąś taką wolność wewnętrzną, płynącą z jego środków finansowych, gdzie on prawdopodobnie mógłby sobie pozwolić, żeby jego dzieci nie chodziły w ogóle do szkół państwowych, tylko może miały na przykład prywatne guwernantki. No, zdarzają się takie sytuacje. Także trzeba widzieć całą jego filozofię w kontekście w ogóle jego, jego sposobu bycia jego jego życia. Mm. Natomiast w sensie symbolicznym, no faktycznie szkołę można porównać na pewno z więzieniem, on tam się śmieje, że no patrz, moje dzieci chodzą do dobrego więzienia. Żeby tutaj państwu jeszcze skonkludować ten temat, Aik wielokrotnie powołuje się na różne tematy religijne, na przykład uważa, że nasze umysły są zaklęte w taką klatkę niewolnictwa że myśmy sobie nałożyli takie podziały, na przykład rasa, religia, czy nasza tożsamość i mamy takie klatki, mamy takie po prostu celki, celki w mózgu. I że według niego wszystko to jest po prostu iluzoryczne. On rysuje taką planszę podzieloną na cztery, gdzie właśnie między innymi jest religia, rasa i ta samoświadomość, które dla niego są po prostu takimi konceptami, których by się trzeba całkiem pozbyć. Z tego powodu, że one uniemożliwiają nam dalszy rozwój. My po prostu mamy zablokowane umysły przez te, przez te koncepcje. Ponadto Ike tu zwraca uwagę, że, że my jesteśmy ofiarami takich globalnych mitów destrukcyjnych, że większość mitów, które na świecie są, jakieś tam religijne mity i inne, one częściowo w dużej, mieście, w dużej ilości to są mity właśnie katastrofy, czy mity destrukcyjne. Też, też dla niego to jest jakiś taki zaczyn fałszywej rzeczywistości, który nam całkowicie za, zaciemnia obraz tego, co my faktycznie powinniśmy widzieć. Cóż jeszcze? Jeszcze taka ciekawa rzecz, on na przykład bardzo negatywnie ustosunkowuje się do takiego syndromu ofiary u ludzi, gdzie ludzie mają skłonność obwiniać wszystkie osoby wokół o różne swoje nieszczęścia. A Ike uważa, że po prostu wystarczy świadomie zrezygnować. Trzeba sobie po prostu powiedzieć, jeżeli coś nam się złego dzieje, że to ja wybrałem tą sytuację, to, to ja jestem kreatorem tej sytuacji, a nie jakiejś okoliczności. I w jego ocenie to ego ofiary natychmiast znika i sytuacja ulega zmianie i on właśnie tak zachęca, żeby, żeby sobie kreować wokół siebie nową rzeczywistość przez, przez takie właśnie świadome zmiany. Ponadto jeszcze ciekawe, wydało mi się, że Ajk uważa, że strach, w ogóle strach jest największym blokerem, największym nawet takim no, zagrożeniem dla naszej ewolucji, bo on się śmieje, że jak mamy jakąś sytuację niebezpieczną, no to mówimy sobie nie, nie, nie, ja tam nie, nie chcę w ogóle wejść. Czyli jeżeli ja tam nie chcę wejść, no to czyli zamykam sobie te drzwi i już mój rozwój nie pójdzie w tamtym kierunku, coś się nie wydarzy. No więc właśnie pan Ajk uważa, że to, że to jest największe zagrożenie dla naszej ewolucji. Strach, strach. Trzeba po prostu za wszelką cenę z nim, z nim walczyć. Co jeszcze chciałam państwu powiedzieć? Aha, no i jeszcze to, że pan Ike zachęca, żeby korzystać z intuicji, ponieważ on uważa, że mózg, ciało, duch bez przerwy toczą jakąś wojnę w ogóle w człowieku. I żeby z tego wyjść, żeby ta wojna się skończyła żeby osiągnąć znowu sporo powrotem taką jedność, to trzeba po prostu posługiwać się intuicją. I on pyta dlaczego? Dlatego. Odpowiada dlatego, że intuicja pochodzi z zupełnie innego poziomu. To jest całkiem inny poziom niż ten, którym my się na co dzień posługujemy. To jest właśnie ten dobry poziom i, i dzięki temu skorzystaniu, odniesieniu się do tego poziomu ten mózg przestaje być wreszcie naszym wrogiem, on przestaje walczyć z nami, ciało i duch i umysł mogą stać się energią i właśnie kończy się ta, ta walka. Chciałam tutaj na końcu jeszcze Państwu powiedzieć jeszcze jedną taką sprawę dotyczącą rzeczywistości społecznej. Na przykład Ike w jednym z jakichś tam swoich materiałów zwrócił uwagę na to, jak współczesna cywilizacja i społeczna społeczność walczą z ubóstwem, że na przykład w krajach Europy Zachodniej, w niektórych krajach wprowadzono kryminalizację ubóstwa. On tam wymienia jedno z państw anglojęzycznych, gdzie na przykład wprowadzono ostatnio zakaz Wspania w samochodach dla bezdomnych. I. Według niego to jest kolejne takie właśnie kreowanie jakiejś przestrzeni tych właśnie takich zagrożeń, tego chaosu, i jakiejś takiej niesprawiedliwości, gdzie, gdzie, gdzie w ogóle rzeczywistość się sprowadza do takiego jakiegoś zbiurokratyzowanego supermarketu, że żeby przetrwać to, to my szybko spożywamy, następnie wyrzucamy, niszczymy. Później znowu są właśnie ci biedni i bezdomni, którym nawet nie pozwala się spać w samochodach. no To zjawisko jest nie tylko w krajach, które on wymienia, bo zwrócono mi uwagę między innymi na sprawę nawet dworca we Wrocławiu, gdzie kiedyś mogli spać czy przebywać ci bezdomni. I w tej chwili co chwilę przychodzi straż i ich wyprowadza w taki bardzo no, bezwzględny sposób. Ale to wszystko się odbywa w jakiejś paranoicznej rzeczywistości, bo na przykład na dworcu we Wrocławiu, przepraszam za tą dygresję, to jest takie zejście na ziemię. Na dworcu Wrocławiu wprowadzono zakaz przebywania bez biletu w poczekalni, kiedy to jest miejsce publiczne. To mi przyszedł student psychologii z, ze szkoły wyższej powiedzieć, że on nie rozumie jak można w ogóle zakazać w miejscu publicznym przebywania w poczekalni bez biletu, kiedy całe lata tam wszyscy ludzie przychodzili na ten dworzec, siadali, wychodzili, kupowali książki. No w tej chwili jest obwarowanie, że trzeba mieć bilet, no i ci bezdomni, którzy nie mają tych biletów, mają opuścić poczekalnię. I faktycznie m, tworzy to jakąś taką hybrydę, to, to przez cały Zachód i nawet Stany Zjednoczone słynęły z tego, że no, byli, byli, te, byli ci bezdomni oni właśnie spali na tych dworcach i to była pewna część tej rzeczywistości kapitalistycznej, no, w momencie kiedy im się zakazuje, nie wiem, spać w samochodzie, a, a na przykład wprowadzono też w niektórych krajach takie zwyczaje, że pod mostami specjalnie się lokuje ostre kamienie, żeby oni nie mogli spać. To też czytałam ostatnio artykuł na ten temat, na temat mani manipulacji za pomocą architektury. Jak my nie zauważamy, jak architektonicznie są wprowadzone rozwi rozwiązania, żeby tych ubogich gdzieś tam po prostu strącić. No i tu właśnie Ike jakby na ten temat y mówi, czyli w zasadzie, jak państwo widzicie, on mówi po prostu o wszystkim, o wszystkim. Na zakończenie tego programu ja bym chciała Państwu polecić książkę, nie pana Ajka, Pana Eka możecie sobie oczywiście przeczytać i zachęcam serdecznie do tego, ale takiego chrześcijańskiego arcybiskupa Fulton Sheen. To jest osoba, która teraz czeka na beatyfikację. Ja specjalnie go zderzam z Ike'em po to, żeby tu po prostu pokazać pewne, pewne mechanizmy koncepcyjno-filozoficzne, ponieważ ten arcybiskup Sheen, to jest amerykańska postać, on już zmarł, ale wcześniej, wcześniej był no, może nie aż tak znany jak David, David Ike, ale, ale też miał wiele programów telewizyjnych, takim był właśnie trochę no, wręcz showmanem. I, I on na przykład odnosił się do tego, że człowiek ma naturę zwierzęcą, że my mamy w sobie pozostałości zwierzęcia, czyli to trochę, tak, trochę jak z tymi reptylianami. na przykład pokazywał te paranoje, prawda, że człowiek, który widzi, widzi małpę w zoo, która rzuca bananem, to, no to nie powie jej, ty głupia małpa, przestań rzucać, a tymczasem połowa ludzi zachowuje się w równie głupi sposób i że to właśnie jest pozostałość natury zwierzęcia w człowieku, którą należy okiełznać. Także specjalnie tu Państwu podaję ten przykład, żeby to zderzyć z teorią na temat tych reptylianów. No, żeby, to, żeby tutaj już się pożegnać z widzami i żebyście mieli czas obejrzeć oryginalne filmy z panem Ajkiem, Pamiętajmy, że David Ike jest pisarzem, więc on jakby z natury posługuje się cały czas jakąś metaforą. Oczywiście ma większe możliwości, większe środki wyrazu niż inne osoby. Na pewno, na pewno te jego środki wyrazu są na tyle jakieś wyraziste, że dzięki temu dotarły do publiczności. A z kolei te jego teorie, określane jako spiskowe, jak się ich dobrze przyjrzeć, to część, część z nich ma racjonalne uzasadnienie, a ponadto właśnie w tej telewizji BBC, gdzie pan Ike był gościem, tam na przykład no, jedna, z, jedna z uczestniczek programu tak skonkludowała tą całą sytuację, że my często lubimy takie teorie spiskowe, ponieważ to nam daje poczucie bezpieczeństwa, bo inaczej ludzie mają wrażenie, że jest wszędzie już totalny chaos, a jak mamy wrażenie, że ktoś coś zrobił, czy pociągnął za jakiś sznurek, a niechby to były nawet i nie wiem już jakie grupy, no to daje nam to poczucie, że przynajmniej ktoś te decyzję podjął i ktoś to wykonał, a nie, że to się stało samo. Także. Tak to, tak to widzą ci dziennikarze, uczestnicy tych programów, a każdy z Państwa wie, jak sam na to patrzy. Także zachęcam do obejrzenia filmów z Davidem Aykiem. Niektóre są w języku polskim, są tam teksty tłumaczone z napisami. Na tym chciałabym skończyć na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Do widzenia Państwu.